Duch Święty August Ernst Breniker rozdział trzeci. Zamieszkanie Ducha Świętego w pojedynczym człowieku. Nowy Testament składa wielokrotnie świadectwo o tym, że Bóg, Duch Święty, mieszka w ludziach. To ogromne błogosławieństwo jest jednak dostępne tylko dla wierzących, to znaczy ludzi zrodzonych na nowo przez wiarę w Słowo, które stało się ciałem w imię Jego. Możemy to zobaczyć w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, 12 werset. To prawda, że Duch Święty przebywa w tym świecie, aby przekonać ludzi o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Mówi o tym Ewangelia Jana, 16 rozdział, 8 werset. Prawdą jest i to, że działa w pojedynczych ludziach, aby doprowadzić ich do pokuty i nowych narodzin. Ewangelia Jana trzeci rozdział od 5 do 8 wersetu. Nigdzie jednak nie czytamy, aby Duch Święty mieszkał w niewierzącym, nieodrodzonym człowieku. Musimy nauczyć się rozróżniać pomiędzy działaniem Ducha, a jego faktycznym mieszkaniem. Sam Pan Jezus powiedział jednoznacznie, że świat nie może otrzymać ducha prawdy, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ewangelia Jana 14, rozdział 17, werset. Dar ducha jest udziałem tylko wierzących. Ewangelia Jana 7, rozdział 39, werset. Teraz powstaje pytanie, jak i kiedy wierzący otrzymuje ducha świętego? Bardzo pomocny jest w tym wypadku werset z listu do Efezjan, pierwszy rozdział, trzynasty werset. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Dwa ważne warunki. Werset ten w Nim i Wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia Waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Werset ten uświadamia nam, że istnieją dwa ważne warunki, które muszą zostać spełnione, zanim nastąpi zapieczętowanie człowieka Duchem Świętym. Są to usłyszenie słowa prawdy i Ewangelii zbawienia i Wiara w prawdziwość tego, co usłyszeliśmy od Boga. Człowiek, który nie spełni tych dwóch wymogów, nigdy nie będzie mógł być obdarowany Duchem Świętym. Słowo prawdy. Jak mamy to rozumieć? Czym słowo prawdy jest? Z pewnością nie może to oznaczać, że aby otrzymać Ducha Świętego, człowiek musi najpierw usłyszeć i pojąć całą prawdę objawioną w Biblii. Nie. Słowo prawdy oznacza tutaj prawdę o Bogu i o człowieku. Najpierw uświadamia temu, który jest jego odbiorcą, kim jest Bóg, a potem pozwala na obejrzenie siebie samego w lustrze jego słowa. Prawda o Bogu to jest właśnie słowo prawdy. Wielu ludzi ma bardzo osobliwe wyobrażenia o Bogu. Nawet w tak tzw. chrześcijańskich krajach Europy można spotkać się z najdziwniejszymi teoriami na temat żywego Boga, które nie mają nic wspólnego z tym, co na jego temat mówi Biblia. Dlatego tak ważne jest, aby człowiek najpierw został skonfrontowany z Bożą Prawdą. Pismo Święte pokazuje nam prawdę o Bogu. Mówi, że jest on świętym Bogiem, który nie może patrzeć na grzech ani go przeoczyć, lecz musi go osądzić. Ów święty Bóg musi również osądzić i skazać na potępienie grzesznika, ponieważ tego wymaga jego nieubłagana świętość. Prawda o człowieku. Jak nieprzyjemna dla nas upadły z natury ludzi jest ta prawda o Bogu, tak samo mało pochlebne jest również to, co Słowo Boże mówi na nasz temat. Również i w tej kwestii opinie wielu ludzi znacznie odbiegają od przekazu Biblii. Zwłaszcza w czasach tak zwanego New Age, gdy człowiek samego siebie czyni Bogiem. Potrzebujemy usłyszeć prawdę o człowieku, trwale zdeprawowanym grzeszniku. Grzech mieszka w nim, czego następstwem są złe czyny. Ocena Boża jest jednoznaczna. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Mówi o tym list do Rzymian, trzeci rozdział, dziesiąty do dwunastego wersetu. Widzimy zatem, że słowo prawdy zawiera bardzo krytyczną ocenę człowieka. Musimy uznać, jak bardzo oddaliliśmy się od Boga. Musimy zaakceptować, kim jesteśmy i zrozumieć, że w żaden sposób nie potrafimy sobie sami pomóc. A co za tym idzie, zasłużyliśmy ostatecznie na Boży Sąd. Ewangelia zbawienia. Na szczęście Bóg nie pozwala, abyśmy słyszeli tylko słowa gorzkiej prawdy, lecz również zabiega o to, aby do naszych uszu dotarła Ewangelia zbawienia. Kto zasmucił się, słysząc słowo prawdy, zostanie podniesiony na duchu, gdy usłyszy Ewangelię zbawienia. To dobra, radosna nowina pochodząca od świętego Boga, który nie chce śmierci grzesznika. Bóg Zbawiciel chce, aby wszyscy ludzie byli odkupieni. Uczy o tym pierwszy Tymoteusza, drugi rozdział, czwarty werset. Dlatego każe zwiastować Ewangelię zbawienia. Poprzez to poselstwo pokazuje nam drogę wyjścia, drogę ewakuacyjną od zagłady. Święty i Sprawiedliwy Bóg znalazł sprawiedliwą podstawę, na której może usprawiedliwić grzesznika. Dzieło dokonane przez Pana Jezusa na krzyżu. On poniósł karę, na którą zasłużyliśmy. Ponieważ tak jest, Bóg nie ukaże już tego, kto złożył swoją ufność w Jego Synu. Prawdy te zostały szczegółowo wytłumaczone na początku listu do Rzymian. Teraz Ewangelia jest Bożą mocą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. W Ewangelii Bóg okazuje swoje miłosierdzie, usprawiedliwiając każdego, kto wierzy w Pana Jezusa. Uczy o tym list do Rzymian, pierwszy rozdział, siedemnasty werset oraz list do Rzymian, trzeci rozdział, dwudziesty szósty werset. Ewangelia zbawienia daje nam fundament, na którym możemy budować życie. Mówi o pozycji, jaką posiadamy w Panu Jezusie. W Ewangelii możemy także wejrzeć do Bożego serca, poznać Ojca, który jest nie tylko światłością, lecz również miłością, za sprawą Bożej miłości powstał plan zbawienia. Jego jednorodzony Syn poniósł śmierć na krzyżu. Wiara jest jak ręka. Niemniej jednak nie wystarczy tylko usłyszeć słowo prawdy i Ewangelię zbawienia. Jakże wielu ludzi poznało te prawdy, a mimo to nigdy nie zostali obdarzeni Duchem Świętym. Za usłyszeniem musi pójść wiara. Wiara jest niczym ręka, która sięga po to, co Bóg oferuje. Jest to proste przyjęcie oferty danej przez Boga. Dar Ducha Świętego opiera się na fakcie, że przez wiarę w Chrystusa jesteśmy synami wierzącymi, którzy w dokonanym przez Niego dziele odkupienia znaleźli pokój. Tak mówi m.in. komentarz Williama Kelego. To właśnie dzieło odkupienia Bóg ukazuje nam w Ewangelii i kto zaakceptuje to w wierze i przyjmie osobiście, ten otrzyma Ducha Świętego. By do tego doszło, konieczne są niewątpliwie nowe narodziny. Nowe narodziny są wynikiem działania Ducha, ale nie powinny być mylone z darem samego Ducha, Duch działa w życiu grzesznika, aby przyjął Pana Jezusa w wierze. Dopiero gdy to uczyni, duch zamieszkuje osobiście w nowo narodzonym człowieku. Zwróćmy jeszcze uwagę na dwa realne niebezpieczeństwa. Wiara to nie jest poznanie. Bóg wcale nie powiedział, że tylko ten otrzyma ducha, kto usłyszy słowo prawdy oraz Ewangelię zbawienia, i zrozumie je. Wierzyć nie oznacza wcale rozumieć. Oczywiście, że Bóg życzy sobie, abyśmy jako Jego dzieci wzrastali w poznaniu Jego myśli. Mimo to, dogłębne zrozumienie poselstwa zbawienia nie jest warunkiem, którego spełnienie umożliwia otrzymanie ducha. Kto z nas śmiałby stwierdzić, że zrozumiał już wszystko? Wiara to ufne przyjęcie Bożej obietnicy, nawet jeśli jeszcze nie rozumiemy wszystkiego. Wiara to nie jest wzniosłe uczucie. To nie są wzniosłe uczucia wiara. Nie otrzymujemy ducha dlatego, że coś czujemy. Wiara nie opiera się na emocjach, lecz wyłącznie na Bożym Słowie. Jedynie ten, kto wie, że przyjmuje wypowiedzi Boga, otrzymuje ducha. Nasze uczucia nie odgrywają przy tym żadnej roli. W zaufaniu opieramy się na dziele Golgoty i na niczym innym. Możemy zatem streścić wszystko jeszcze raz. Dar Ducha Świętego jest konsekwencją tego, że człowiek usłyszy prawdę o Bogu prawdę o sobie oraz wieść o zbawieniu i przyjmie z wiarą to, co usłyszał. Tylko w tym i tylko w ten sposób może zostać obdarowany przez Boga Duchem Świętym. Dar Ducha Świętego w dziejach apostolskich. Każdy czytelnik uważny Nowego Testamentu Stwierdzić może, bez trudu, że w dziejach apostolskich spotykamy się z kilkoma przypadkami, kiedy to ludzie otrzymali Ducha Świętego w nieco odmiennych okolicznościach. Abstrahując od rozdziału drugiego, od pierwszego do czwartego wiersza, gdzie opisany został chrzest Duchem Świętym, w księdze tej znajdujemy cztery sytuacje, w których Duch wstąpił na stałe, na ludzi i chcielibyśmy przyjrzeć się tym czterem przypadkom po pierwsze dzieje apostolskie drugi rozdział od 37 do 41 wersetu tutaj mamy do czynienia z rodowitymi Żydami którzy po wysłuchaniu pierwszej wielkiej przemowy Piotra poruszeni zostali i poruszeni zadali pytanie co mamy czynić mężowie bracia Piotr wskazał im na konieczność pokuty i przyjęcia chrztu. Dopiero po tym mogli otrzymać Ducha Świętego. Pokuta i chrzest zostają tutaj skrupulatnie podkreślone, ponieważ Bóg w swojej mądrości chciał, by ci dumni ludzie ukorzyli się publicznie. To oni odrzucili swojego Mesjasza, to oni wołali, nie chcemy, aby ten królował nad nami Mówi o tym Łukasza, 19 rozdział, 14 werset. Teraz zaś, jeżeli chcieli otrzymać Ducha Bożego, musieli dać się owścić w imię Tego, którego przybili do krzyża. Drugi fragment to dzieje apostolskie, 8 rozdział, od 14 do 17 wersetu. We fragmencie tym mowa jest o wierzących z Samarii, za sprawą służby Filipa. Ludzie ci przyjęli Słowo Boże, uwierzyli i zostali ochrzczeni, ale nie otrzymali jeszcze Ducha Świętego. Duch wstąpił na nich dopiero, gdy Piotr i Jan przybyli z Jerozolimy do Samarii. Włożyli na nich ręce i pomodlili się. Skąd tego rodzaju uwarunkowania? Samaria i Jerozolima rywalizowały ze sobą, co widzimy w Ewangelii Jana czwarty rozdział Gdyby Duch Święty od razu stąpił na wierzących w Samarii, stary duch niezdrowego antagonizmu mógłby ożyć i doprowadzić do rozłamu wśród wierzących. Przez modlitwę i włożenie rąk apostołowie zjednoczyli się z wierzącymi w Samarii. Bóg zatroszczył się o to, aby pokazać wszem i wobec wszystkim, że w Jego Kościele nie może być mowy o rywalizacji i zazdrości. Przez ducha wierzący zostali ochrzczeni w jedno ciało, a w ciele tym musi być jedność. Trzeci przykład. Dzieje apostolskie, 10 rozdział 34 do 48 wersetu. W tej relacji Bóg pokazuje w jaki sposób poganie, którzy przyjęli wiarę, otrzymali Ducha Świętego? Tutaj nie ma mowy o apostolskiej modlitwie, o włożeniu rąk, lecz zupełnie zwyczajnie o wierze tych, którzy usłyszeli Słowo Boże. Mówi o tym werset 43. Wskutek wiary otrzymali Ducha Świętego, dopiero potem zostali ochrzczeni. Ta historia pokazuje pełen wymiar łaski Boga, który nie ograniczył zbawienia do narodu żydowskiego, lecz swoim planem zbawienia objął wszystkich ludzi. Niewątpliwie szczera pokuta poprzedzała wiarę pogan zgromadzonych w domu Korneliusza. Wierzący natychmiast otrzymali Ducha Świętego. Czwarty przykład. Dzieje apostolski, XIX rozdział. Od 1 do szóstego wersetu. Ten ostatni przypadek dotyczy uczniów, to jest wierzących, którzy przestrzegali jeszcze żydowskiego prawa i nie znali pełni chrześcijańskich błogosławieństw, powiązanych ze śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Nie wiedzieli nawet o tym, że Duch Święty zstąpił na ziemię, podobnie jak u wierzących w Samarii, również i tutaj wiara, Chrzest i apostolskie włożenie rąk poprzedzały otrzymanie Ducha Świętego. Kolejność ta podyktowana była tym, że wierzący ci byli Żydami, którzy najpierw przez chrześcijański chrzest musieli przyznać się do ukrzyżowanego Chrystusa. Co więcej, Bóg przez włożenie rąk apostoła Pawła chciał potwierdzić jego apostolstwo. Wtedy apostolstwo Piotra było już powszechnie znane. Teraz rodzi się pytanie, jaka kolejność obowiązuje nas dzisiaj? Gdy porównamy przytoczone relacje z wersetem pierwszym rozdziału listu do Efezjan, który już uprzednio rozważaliśmy, rozpoznamy z łatwością, że porządek opisany w dziesiątym rozdziale dziejów apostolskich jest zgodny z nauką listów apostolskich, a tym samym obowiązuje również nas. Dzisiaj trzy inne przypadki stanowią jednorazową, yy, jednorazowe wyjątki i są wydarzeniami o szczególnym charakterze. W rozdziale drugim mowa jest o Żydach, współodpowiedzialnych za śmierć Pana Jezusa. W ich przypadku szczególną rolę odegrał chrzest mający charakter oficjalnego przyznania się do ukrzyżowania go. W rozdziale ósmym Przedstawiono specyficzny stosunek Samarytan do Żydów, zaś w rozdziale XIX apostolski urząd Pawła. Przypadek w rozdziale 10 opisuje dar Ducha Świętego dla wierzących z pogan. I wymieniona tutaj kolejność jest wiążąca dla nas również dzisiaj. Pamiętajmy zatem, że dar Ducha jest skutkiem słuchania Słowa Bożego i wiary. Potwierdzenie tego faktu znajdujemy również w liście do Galacjan, trzeci rozdział, piąty werset, gdzie Paweł stawia pytanie, czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą. Dar ducha nie jest następstwem własnych uczynków, ani modlitwy, czy nałożenia rąk przez innych, lecz konsekwencją przyjęcia Bożych słów zawartych w Ewangelii. Chciejmy pozostać przy tej prostej do zrozumienia prawdzie Słowa Bożego i nie słuchajmy innych obcych głosów. Koniec rozdziału trzeciego.